Czytamy w liście do Tymoteusza takie słowa karć, grom i napominaj. I myślę, że te słowa są zapisane dlatego, że czasami jest taka potrzeba, żeby właśnie karcić, gromić i napominać. I tak pomyślałem sobie, że zażartuję, że w naszym zbożu tam może była taka potrzeba, u nas takiej nie ma potrzeby, ale nie. Wiem, jednocześnie mówiąc, że nie, tego nie zrobię, jednocześnie to zrobiłem, tak? Zażartowałem, że w naszym zbożu nie ma takiej potrzeby, ale chciałoby się, żeby tak było. Ale to, co chcę powiedzieć, nie jest z kategorii karć, grom, napominaj, ale jest z tej kategorii zachęcaj. I Boże Słowo zawiera naprawdę bardzo wiele słów zachęty do tego, żeby swoje ciężary składać na Boga i jest taki jeden werset, który wiele lat temu nauczyłem się go na pamięć i tak się cieszę, że, że znam go na pamięć i że, yy, że to jest taki naprawdę dobry werset, to są dwa w sumie.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 w Chrystusie Jezusie. Co chciałem powiedzieć? To, że każdy z nas doświadcza jakiejś jakichś trudności, jakich, jakichś problemów i różne rzeczy nas dotykają, obciążają. Są bracia, siostry, którzy naprawdę dźwigają duże ciężary. Czy to w kwestii zdrowia, czy jakieś kwestie rodzinne. Różne inne mogą być to sprawy. Możemy jako ci, którym nie jest nie jest obojętne los naszych braci i siostr, i braci i sióstr, dźwigać ciężar w jakiej mierze, w jakiś sposób, tego, że nasi bracia i siostry są prześladowani, cierpią. I no, nie, nie żyjemy w raju, żyjemy tutaj na Ziemi. Gdzie są problemy, gdzie zdrowie nam nie domaga czasami i nie unikniemy, po prostu tego nie unikniemy. I to, że jedni mają mniej ciężarów, inni więcej też jest, jest faktem I, i, i ci, którzy dźwigają więcej tych ciężarów, dobrze by było, żeby mieli wsparcie, zachętę żeby mieli po prostu pomoc od brata, siostry. I co w związku z tym, co ja chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć to, że w tych różnych życiowych naszych sprawach, mówiąc tak w skrócie, Możemy na różny sposób to przeżywać. i Albo będziemy przygnieceni tym co się dzieje, zasmuceni, zalęknieni i jeszcze jakieś inne za. To o czym mówi ten, ten werset, tak jak mówię, jest więcej takich miejsc, ale to co akurat ja tutaj zacytowałem, to jest zachęta do tego, żeby wszelką swoją troskę złożyć na Boga. I co co jest efektem tego, gdy nie troszcząc się nadmiernie w prośbach, błaganiach, z dziękczynieniem powierzymy nasze prośby Bogu. Efektem jest, że przyjdzie pokój do serca. I pomyślałem o takim obrazie, bo takie obrazy czasami nam zapadają w pamięć. Wyobraźmy sobie, że siedzimy na słońcu i to słońce tak nas mocno praży i nie sprawia nam to z bardziej przyjemności, ale jakiś taki kłopot. Jesteśmy tym dotknięci, jakoś udręczeni, umęczeni i obok jest taka komora, gdzie tam jest przyjemny chłodek. Moglibyśmy wstać obok dosłownie otworzyć drzwi, wejść i się ochłodzić w tej komorze i bylibyśmy wolni od tego problemu. Dlaczego taki obraz? Dlatego, że myślę, że w naszym chrześcijańskim życiu pewne rzeczy jakby Pan Bóg sam robi za nas. My nawet nieświadomi rzeczy, nawet nie prosimy o pewne rzeczy, a Pan Bóg to czyni. Ale są pewne kwestie, w yy, których my musimy podjąć jakieś działanie. My jesteśmy wzywani do różnych rzeczy. Jesteśmy wzywani do, do wiary, do nadziei, do wytrwałości, do zapierania się samych siebie. I jesteśmy też zachęcani tutaj właśnie, chociażby w tym słowie, do tego, żeby nie dźwigać samemu tych ciężarów, które na nas przychodzą. I Pytanie, czy to jest tylko słowo skierowane do, do tych, którzy rozpoczynają swoją drogę za Bogiem. Dobrze by było, gdyby tak było, że tylko ci, którzy muszą się pewnych rzeczy nauczyć, y, potrzebują tego, tej, tej zachęty, tego pouczenia, ale myślę, że może się zdarzyć, że y, chodzimy za Bogiem wiele lat, a i tak nie korzystamy z tego, co, z czego moglibyśmy korzystać. Czyli jakby nie, nie nauczyliśmy się na tyle tej lekcji, żeby y, właściwie korzystać z tego, czego, z czego możemy skorzystać. Co, co w związku z tym? Chyba pozostaje tylko powiedzieć, że Badajmy nasze serca, czy w, tych, w tym wszystkim, co przeżywamy, przynosimy te sprawy przed Boga, prosząc Go, żeby On wziął te ciężary nasze i czy przypadkiem nie robimy tego, że przynosząc te ciężary, mówiąc Amen, z powrotem nakładamy je sobie i dalej idziemy z tymi ciężarami dźwigając je. Nie chcę powiedzieć, że gdy skorzystamy z tej możliwości, żeby przyjść do Boga i poprosić Go o, o to, żeby, żeby On te nasze ciężary dźwigał, że wtedy będziemy całkowicie wolni od, od wszystkiego, co nas obciąża. To, to nie o to chodzi. Tak? I ciężary są ciężarami, ale możemy to przeżywać na różnoraki sposób I, i tu jest właśnie ta zachęta, żeby żeby nie być tak jak ten świat, który no, no nie ma Boga, tak? nie ma do kogo się zwrócić i, i chodzi przygnieciony, smutny. Może rozdrażniony, może załamany. Już widzę, że, że nie oddaję tego dokładnie tak, jak chciałem to powiedzieć. Także wybaczcie ten przekaz, że, że on jest taki, nie taki jak, jak chciałem, żeby był. Może kiedyś to uda mi się lepiej powiedzieć, może lepiej się przygotuję. Myślałem, że, że dam radę, tak, ale widzę, że, że tutaj, żeby to dobrze zrozumieć, jakoś tak to, to, to chyba trzeba to lepiej troszkę powiedzieć. Ale mam nadzieję, że mimo wszystko to, co powiedziałem, w jakiś sposób przekazuje tą prawdę, że jest Bóg, który chce dźwigać. Nasze ciężary, i my nie musimy sami ich dźwigać. Możemy dźwigać je z Bogiem i wtedy jest inaczej. I do tego inaczej zachęcam. Amen. Postańmy, proszę do modlitwy. Dziękujemy, ojcze nasz, że znowu możemy dziękować Tobie za kolejny dzień, który nam dajesz. Ty dałeś nam życie, i dajesz nam przeżywać nasz kolejny dzień. Dzięki Ojcze, że możemy w pokoju tutaj spotkać się, zgromadzić, wsłuchiwać się w Twój głos, doświadczać miłości braterskiej. Kiedy naprawdę miłujemy się i chcemy zachęcać się i dźwigać ciężary jedni drugich, abyśmy to robili w taki dobry, zdrowy sposób. Pomóż nam, Ojcze. I też w tej sprawie, jeśli zapominamy o tym, że możemy nasze troski złożyć przed Twoje oblicze i dźwigamy i jesteśmy obciążeni tym ponad miarę Proszę, pomóż nam, Ojcze, uczynić to, co, co możemy zrobić. Dziękujemy, że jesteś w nas, jesteś pośród nas. Tobie dzięki, Ojcze. Niech to, co tutaj się będzie działo, będzie miłe Tobie. Niech będzie oddawaniem Tobie chwały, czci. Przez nasze, naszą wdzięczność Naszą wiarę, naszą nadzieję, która jest miła Tobie i niech też będzie zbudowaniem dla każdego z nas, podźwignięciem, jeśli jest taka potrzeba. Dziękujemy. Amen. Módlmy się i śpiewajmy pieśni. Ja, Panie, chcę Ci podziękować za ten cudowny dzień, kiedy dzisiaj możemy <śmiech> przychodzić do Ciebie, Panie. Tym wszystkim, co nas, Panie, może obciążać, chcemy to, Panie, oddawać Tobie, widzi nasze smutki, <śmiech> nasze <śmiech> radości, Panie, że to jest w pogodach. Ale zdaje że Panie jesteś tym, który ma mocy rozwiązać wszystko. Dlaczego nie mamy żadnych, Panie, walornych, który nie może zburzyć, Panie? Za? <śmiech> w naszych sercach są <śmiech> <śmiech> w życiu, Panie. Nie znaję, co jesteś wielkim cudownikiem. Zmaga różnymi przeciwnościami, panie. Może Ci może dać pokój w nasze serca, panie. Jeżeli ty dajesz wyjście z każdej sytuacji, panie. Jesteś trudno niż w zapraszam umiłowanego brata Łukasza, żeby podzielił się słowem. Ja y, witam, z kim się nie przywitałem to witam. Y, generalnie chciałem mówić o wierze dalej. Dwa tygodnie temu dzieliłem się z Wami takim krótkim słowem o tych ludziach, braciach, którzy w przeszłości jakby wydali świadectwo wiary swoim postępowaniem, swoim zaufaniem Bogu. Widzimy, że ten owoc, który oni wydali, jest owocem Bożego działania w ich życiu. Oni po prostu uwierzyli Bogu, i to, czego dokonywali, czytaliśmy o tym w liście do Hebrajczyków, było dziełem Boga, a nie ich samych. Wiara. Yy, wiara. Charles Spedgen mówił o wierze, że ona musi być, że wiara to jest poznanie, przekonanie i zaufanie. Więc na pewno, gdy rozważamy temat wiary, nie możemy się zatrzymywać tylko na poznaniu. Nie możemy się zatrzymywać też tylko na przekonaniu o tym, że to jest prawda. Ale musimy jeszcze wejść dalej, czyli zaufać temu słowu. I powiem Wam, że jest moim wielkim pragnieniem, żebyśmy właśnie tak wierzyli, żebym ja tak wierzył, Żebyście wy tak wierzyli, żeby moi bracia, siostry właśnie taką wiarą się wykazywali. To, o czym Adam dzisiaj czytał rano, to właśnie naprawdę moją modlitwą jest, żebyśmy przyjęli to wiarą, to co, to, co było czytane, mówione. I to, co dzisiaj chcę wam przekazać, o czym będę mówił, będę czytał, też jest moim pragnieniem, aby to było przyjęte wiarą, żebyśmy oczami wiary zobaczyli to, o czym, o czym dzisiaj będziemy mówili, żebyśmy to poznali, się przekonali i zaufali temu Słowu, bo tylko wtedy to Słowo będzie miało wartość w naszym życiu, tylko wtedy ono wyda owoc w naszym życiu, przyniesie też ten pokój, o którym dzisiaj czytaliśmy. Będę z różnych miejsc czytał dzisiaj, ale tutaj taki rdzeń, do którego chcę nawiązać, to jest Ewangelia Jana, szósty rozdział, od 28 do 51 wersetu. To czytam. Powiedzieli więc do Niego, co mamy czynić, by trudzić się dziełami Boga. Jezus w odpowiedzi rzekł im, to jest dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał. W związku z tym powiedzieli do Niego, jaki więc cudowny znak uczynisz, byśmy, byśmy widzieli i wierzyli Tobie, co zrobisz. Ojcowie nasi jedli manne na pustyni, jak jest napisane, dał im chleb z nieba, aby jedli. Jezus więc powiedział im, zaprawdę mówię wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Bo chlebem Bożym jest ten, który zstępuje z nieba i daje życie światu. Powiedzieli więc do Niego, Panie, daj nam zawsze tego chleba. I Jezus powiedział im, ja jestem tym chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, Nigdy nie zazna głodu, a wierzący we mnie nigdy nie zazna pragnienia. Lecz powiedziałem Wam, że już widzieliście mnie i nie wierzycie: Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który przychodzi do mnie, nie wyrzucę precz, bo stąpiłem z nieba nie, żebym czynił swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. A jaka jest wola tego, który mnie posłał, Ojca? abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wzbudził to w dniu ostatecznym. A taka jest wola tego, który mnie posłał, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja Go wzbudzę w dniu ostatecznym. Szemrali więc Żydzi przeciw Niemu, bo powiedział, ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba. I mówili, czy to nie jest Jezus, Syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy, jak więc mówi on teraz, zstąpiłem z nieba? Jezus więc w odpowiedzi rzekł im, nie szemrajcie między sobą, nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie ojciec mój, który mnie posłał, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. W prorokach jest napisane i będą wszyscy wyuczeni przez Boga, każdy więc, kto słyszał od Ojca i przyjął pouczenie, przychodzi do mnie. Nie żeby ktoś widział Ojca, jak tylko ten, który jest od Boga, ten widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jej zjedli manne na pustyni i pomarli. A to jest chleb, który z nieba zstępuje. Aby ktoś, z niego spożył, ktoś, kto z niego spożył, nie umarł. Ja się już zatrzymam. Miałem czytać do 47. Jeszcze do tego tekstu jakby wrócimy. Natomiast chciałbym dzisiaj powiedzieć, o wierze, jak już wspomniałem. Chciałbym powiedzieć o tym, że życie, nowe życie, nowe zrodzenie jest sprawą niebiańską i że jest to sprawa z nieba. Chciałem też powiedzieć o tym, że Bóg podtrzymuje swoje dzieci i będzie to czynił aż do końca. Chciałbym powiedzieć też o wierności Bożej, o łasce Bożej, o Jego wierności i o Jego woli względem swoich dzieci. Chciałbym też trochę nawiązać do takiego zjawiska, które jest w Kościele, ale tylko to trochę trącę, na pewno nie, nie chcę tutaj mówić jak jest, tylko chciałbym, żebyśmy się do tego tematu jakoś przybliżyli i spojrzeli na ten temat pod kątem właśnie Słowa Bożego. Mówię o lęku przed odpadnięciem. Jest to zjawisko, które w Kościele jest i chciałbym, żebyśmy w Słowie spróbowali się temu przyjrzeć, a jak Bóg da, to i kiedyś pójść dalej jakby w tym rozważaniu. To chciałbym tutaj, zacznę od zrodzenia z góry. Zrodzenie z góry. Będę czytał z różnych fragmentów, ale tu posłuchajcie. Jana 3,3. Jezus w odpowiedzi rzekł mu, zaprawdę, zaprawdę mówię ci, jeśli ktoś nie zostanie zrodzony z góry, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Nikodem powiedział do niego, jak może człowiek zostać zrodzonym, będąc starcem. Nie może on powtórnie wejść do łona matki i zostać zrodzonym. Jezus odpowiedział, zaprawdę, zaprawdę mówię ci, jeśli ktoś nie zostanie zrodzony z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co jest zrodzone z ciała, jest ciałem, a co jest zrodzone z ducha, jest duchem. Jakuba, 1,18. Gdy zechciał, zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli niejako pierwociną Jego stworzeń. Gdy zechciał, zrodził nas słowem prawdy. Była to wola Boża. On zechciał. Zbawił nas nie z uczynków, których my dokonaliśmy w sprawiedliwości, ale według swojego miłosierdzia przez kąpiel odrodzenia i odnowienia Ducha Świętego. Kąpiel odrodzenia On zbawił, nie jakby nie popłynęło to z człowieka czytamy, ale z Boga. Tym jednak, którzy go przyjęli, Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, tym, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Boga, to jest wierzącym w Jego imię, którzy zostali zrodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ani, ale z Boga. Myślę, że tuż już wystarczy, takich fragmentów w Słowie Bożym jest więcej. Natomiast na co chciałem zwrócić uwagę? Coś, co musi być, wiecie, zakotwiczone w naszej w naszej duszy, w naszym rozumieniu, że to Bóg zradza człowieka z góry. On jest sprawcą i dawcą życia. Gdy tam jest użyte w Ewangelii Jana w trzecim rozdziale słowo z góry, to jest to samo słowo, które Pan Jezus, gdy rozmawiał z Piłatem, powiedział mu, gdyby nie byłaby Ci dana ta władza z góry, to nic byś nie mógł uczynić. To jest jakby to samo słowo. Gdy myślimy o zrodzeniu tym pierwszym człowieka, gdy się rodzi do życia, po prostu czyli z wody, tak jak to rozumiem, z wody, przychodzi niemowlę na świat, no wiemy przecież, że tutaj człowiek też nie ma żadnego jakby, nie planuje tego. To nie człowiek wybiera, kiedy się urodzi, w jakich czasach, gdzie. To jest wyłącznie jakby sprawa Boża i tak samo. Słowo Boże mnie poucza i was też mam nadzieję, że zrodzenie z góry jest sprawą Bożą. To Bóg zradza człowieka z góry. To nie jest, nie ma w tym, człowiek nie macza w tym palców. Dla mnie jest to wielka zachęta, wielka nadzieja i wielka radość, bo jak patrzę na siebie i na inicjatywy ludzkie, to, no to tylko można się pośmiać, a na końcu popłakać. To jest taki pierwszy jakby fundament do dalszego rozważania. Teraz chciałem przeczytać kilka fragmentów, które mówią o tym, że Bóg będzie utwierdzał. Pierwszy fragment. Koryntian pierwszy, pierwszy list, Koryntian, pierwszy rozdział. Tak też nie brakuje wam żadnego daru łaski. Mówi do Zboru. Tak też nie brakuje wam żadnego daru łaski. Wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który też utwierdzi was aż do końca. Utwierdzi was aż do końca, nienagannych, w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, przez którego zostaliście powołani do społeczności Jego Syna, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Utwierdzi was do końca. 1 Tesaloniczan 5,23 A sam Bóg pokoju, oby was całkowicie uświęcił i w pełni wyposażył, a wasz duch i dusza i ciało, oby zostały zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje, który i tego dokona. Który i tego dokona. Wierny Bóg. Filipian 1,6 Będąc przekonany o tym, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, doprowadzi je do końca, aż do dnia Jezusa Chrystusa. Słuchajcie, wspaniałe słowa. Taki drugi kamień, wiecie, fundamentu wiary chrześcijańskiej. Pierwszy, że Bóg daje życie. To Bóg zradza. A drugie, że Bóg, sam Bóg będzie to życie podtrzymywał. Doprowadzi swoje dzieło do końca. Będę yy, wam taką historię. Miałem taką rozmowę. Przysłuchiwałem się takiej rozmowie, takim ludziom, dwóm mężczyznom. To ludzie, którzy Boga nie znają. To taka rozmowa była lekka, absurdalna. No, ale oni sobie tam rozmawiali i zaprosili mnie też do tej rozmowy, no bo zadali mi pytanie. Yy, a rozmawiali o tam, imprezach, o żonach, o swoich dziewczynach, o tym, jak one y, mogłyby się ewentualnie zachowywać. Y, wiecie, chodziło o, o jakieś takie zdrady, takie rzeczy, no naprawdę nie, niechlubne. I mówi do mnie ten jeden, a ty co? Jak myślisz? Jakby tak y, twojej żonie tam taki, by się pojawił na takim wydarzeniu, wiecie, na takim evencie, taki człowiek no, przystojny, kulturalny, bogaty, z dobrą bajerą. No w ogóle, wiecie, no, taki super gość, nie? To co? To co by się, co by się wydarzyło, nie? No, no wyrwałby ją, nie? Wiecie, takie po prostu pytanie. Ja mówię, nie, no to, to chyba zgłupiałeś. Nie ma takiej w ogóle opcji. To jest absurdalne, to co ty, ty do mnie mówisz. I on miał taką chwilę zadumy, i mówi, kurczę, to mówi, to ty jesteś super gość, mówi do mnie. Ty jesteś naprawdę, masz wielkie mniemanie o sobie. Naprawdę dobrze o sobie myślisz. No jesteś po prostu ekstra. I ja z, też wysłuchałem tego, co on powiedział i to jest ważne. Musicie to zapamiętać, bo zobaczcie, gdzie jego myśli poszły. W moją stronę, że ja jestem super. Ja się zatrzymałem na chwilę i mówię do niego, nie, no znowu mówię, bzdury gadasz. Ja tu jestem jakby pewny, że się nic nie wydarzy, dlatego że znam ją, znam moją żonę, no wiem, że ona jest wierna jakby i na tym buduje swoją pewność, a nie na tym, że ja jestem super gość, który zawsze wiecie. I to jest, to jest ważne, bo chciałbym, żebyśmy to właśnie tak myśleli też o swoim zbawieniu. Wiecie, co chcę powiedzieć przez ten obraz, mam nadzieję, jest on zrozumiały tutaj, nie, że On jest wierny, Bóg jest wierny, Jego możemy być pewni. Gdy myślę o swoim zbawieniu, no niech mnie Bóg chroni, żebym patrzył, wiecie, na swoje zasługi, na to, jaki ja jestem, czy jestem ekstra, czy nie ekstra, bo im dalej przez życie idę, i im bardziej Bóg mi pokazuje mój jakby stan, moją naturę, to tym bardziej stwierdzą, że w ogóle nie jestem ekstra, jestem coraz mniej ekstra. Także to jest ważne, żebyśmy tak patrzyli na zbawienie, że jest ten jeden wierny, który, który zrobił to, co zrobił, czyli nas zbawił.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 A taka jest wola tego, który mnie posłał, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. 47. Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Bracia, siostry, mam nadzieję, że bierzemy to naprawdę wiarą. Bo wtedy mamy życie. Wtedy mamy życie, gdy bierzemy to wiarą. Chciałbym teraz krótko powiedzieć o tym zjawisku odpadania od Boga. Myślę, że faktycznie jest, może być tak w Kościele, że widzimy ludzi w Kościele, że są między nami, że jesteśmy razem, że jakoś tam to swoje życie razem dzielimy, ale zdarza się, że raptem ich nie ma, raptem czy nie raptem, że po prostu znikają. I faktycznie to zjawisko, które jest w kościele, może powodować różne nieprawidłowe wnioski. I myślę, że musimy się tutaj w tej sprawie też przyglądać Słowu Bożemu. Chciałbym pójść do trzech fragmentów, a nawet do czterech, które opisują taką sytuację. Pierwszy jest w Ewangelii Jana, w szóstym rozdziale, tylko kawałek dalej. Od 60 do 69. Wtedy wielu z jego uczniów po usłyszeniu tych słów powiedziało twarde jest to słowo, któż je może słuchać. To jest w nawiązaniu do tego, co wcześniej czytaliśmy, o czym mówił Pan Jezus, że On jest chlebem, że należy Jego spożywać. Wielu uczniów, z Jego uczniów, po usłyszeniu tych słów powiedziało, twarde jest to słowo, któż może je słuchać. Ale Jezus świadom w swym wnętrzu, że Jego uczniowie z tego powodu szemrzą, powiedział do nich, kto was gorszy? Co więc, gdy ujrzycie Syna Człowieczego, wstępującego tam, gdzie był wcześniej? Duch jest tym, który ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które ja wam mówię, są duchem i są życiem. Ale są pośród was tacy, którzy nie wierzą, Jezus bowiem wiedział od początku, kim są ci, co nie wierzą i kim jest ten, co go wyda. I mówił, dlatego wam powiedziałem, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli nie jest mu to dane od mojego Ojca. Od tego czasu wielu jego uczniów zawróciło i więcej z nim nie chodziło. Mamy tu pierwszy fragment, gdzie widzimy jego uczniów. Oni są tak tutaj nazwani, którzy zawracają z tej drogi. Natomiast nie może nam tutaj uciec to, co jest dalej napisane, że Pan Jezus wiedział, kto nie wierzył, że to byli ludzie, którzy nie wierzyli. Oni mieli jakąś wiarę przejściową, natomiast na pewno niezbawienną. Oni czemuś uwierzyli i oni poszli, ale oni nie poszli dalej, nie poszli do końca. Oni nie poszli tam, gdzie wzywa nas Słowo Boże. Żeby iść, czyli do końca. Czyli uwierzyć Jezusowi we wszystkim. Poddać Mu całe swoje życie. Bo ten, kto będzie chciał zachować swoje życie, straci je. I to jest prawda Słowa Bożego. Musimy iść do końca. Oni nie poszli do końca. I Pan Jezus złożył świadectwo o nich, że oni nie wierzyli. To jest charakterystyka tych ludzi. Drugi fragment którym chciałem przeczytać, a to, to znamy, nieraz do tego idziemy. Siedem, dwadzieścia, trzy. Mateusz. Są ludzie, którzy przyszli do Pana Jezusa i powiedzieli, że w Twoim imieniu uzdrawialiśmy, wypędzaliśmy demony, prorokowaliśmy, różne rzeczy robiliśmy. A Pan Jezus im odpowiedział, nigdy Was nie poznałem, odejdźcie ode mnie, Wy, którzy czynicie bezprawie. Pan Jezus świada, składa świadectwo o tych ludziach, że nigdy Was nie poznałem, nigdy Was nie znałem. Rozważaliśmy to słowo, które tam jest użyte z greki, już nie pamiętam go dokładnie, natomiast jest to słowo, które opisuje głęboką, intymną więź i relację. Jest to słowo, które też opisuje relacje męża z żoną. Pan Jezus złożył, powiedział o nich, że nigdy z nimi takiej relacji nie miał. Byli to również ludzie niewiary, ale byli w Kościele szeroko pojętym. Byli między jakby nami, nawet robili cudowne rzeczy. Więc znowu widzimy charakterystykę tych, którzy odpadają. Nie wierzą. Pierwszy list Jana, drugi rozdział. Dzieci, to jest ostatnia godzina. A jak słyszeliście, że Antychryst przychodzi, tak i teraz wielu stało się Antychrystami. Stąd poznajemy, że jest to ostatnia godzina. Wyszli spośród nas ale nie byli z nas. Jeśli bowiem byliby z nas, trwaliby z nami, lecz to się stało, aby zostało ujawnione, że nie wszyscy są z nas. A wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Kolejny jakby fragment, który mówi o tych, którzy byli z nami, ale nie byli z nas. To są słowa naprawdę godne głębszego rozważenia. Nie? Żeby to, to, jest ta, to jest często ta rzeczywistość, którą możemy widzieć w kościele. Dlaczego to jest ważne? Bo często wiecie, szukamy przyczyn, dlaczego tak się dzieje. I nasze rozważania mogą pójść w złą stronę. Możemy zobaczyć na przykład, wiecie, Boga, który szachuje swoim zbawieniem i raz daje, raz zabiera, raz to jest moje dziecko, jutro nie jest, bo coś źle zrobi. Nie wiem, ja nie chcę tutaj dywagować, natomiast wiem, że rzeczywiście ludzkie myśli i ludzkie nauki mogą siać spustoszenie i musimy w tej sprawie również iść do słowa, żeby ze słowa jakby czerpać tą prawdę, żeby rozumieć o co, o co tutaj chodzi. Ostatni fragment, o którym chciałem tutaj przeczytać w tym temacie też, czyli tego odpadania. To jest list do hebrajczyków. Trzeci rozdział. i Początek czwartego. Nie będę tego czytał w sumie, bo on jest dosyć długi. Natomiast mamy tam sytuację, że wielu padło na pustyni. I mamy opis tych ludzi, że charakteryzowali się niewiarą, że zrobili padli na pustyni, bo nie uwierzyli po prostu Bogu. Yy, mamy też tam przestrogi, żeby, żeby wierzyć Bogu, żeby właśnie, żeby ta, ta wiara, którą Bóg w nas rozpoczął, żeby wierzyć, że On będzie ją kontynuował aż do końca, żeby właśnie w to wierzyć, nie w to, że dam radę, wytrwam, że ja to się tak napnę teraz, że tak Bogu pokażę, że on na końcu powie, o, ten jest sprawiedliwy. Nie, tu chodzi o to, żeby wierzyć mu do końca w to, co on zrobił. Rozdział czwarty, pierwszy werset, od razu po, to jest kontynuacja tej myśli. Paweł tutaj, wierzę, że Paweł jest autorem listu do hebrajczyków, pisze, lękajmy się więc, czyli mówi, żeby się czegoś tutaj bać. Lękajmy się więc, aby czasem, choć pozostaje dla nas obietnica wejścia do Jego odpocznienia, nie wydawało się komuś, że ktoś z was jej, jest jej pozbawiony. Tego się lękać. Żeby się nie okazało, że ktoś nie ma tej wiary w tą obietnicę, że wejdzie do odpocznienia. To jest chyba wszystko, co chciałem przeczytać, czym się podzielić, zachęcając, słuchajcie, do wiary, do tego, o czym czytamy w Ewangelii Jana, w szóstym rozdziale. Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Żebyśmy wiarą przyjęli też to słowo, jaka jest wola Boga żeby nas doprowadzić do końca, że nas wzbudzi w dniu ostatecznym. Dobrze by było też, żebyśmy zobaczyli, co do nas należy. I to jest ten 28 werset, to od czego się w ogóle tutaj rozpoczęła ta historia, od której, gdzie zacząłem czytać. Co mamy czynić, by trudzić się dziełami Boga? Przecież wszyscy, jak wierzę, jak Bóg nam dał nowe serca, Zrodził nas z góry, dał nam nowe życie. Wszyscy chcemy służyć Bogu, chcemy się Jemu podobać. I znowu tutaj musimy iść do słowa, musimy tą lekcję przed Bogiem odrabiać. O co tutaj chodzi? I ten, te wersety odpowiadają tutaj na to pytanie. Mi odpowiadają mocno. To jest dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał. To jest dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał. W to mamy wierzyć. Słowo Boże zapewnia nas, że gdy będziemy wierzyli, gdy będziemy dokładać starań, będziemy to wszystko robić, Bóg nie pozostawi nas bezczynnymi w Kościele. Nie pozostawi. No, on nie ma takiego zamiaru, żeby ktoś żeby to miał tylko wiarę, taką, wiecie, wynikającą tylko z poznania. Musi być to poznanie, przekonanie, zaufanie. A przecież i na końcu, nie dodałem tego, no i wykonanie. To jest jakby, no tak, Bóg to wymyślił głęboko w to wierzę. I jedyne, do czego nas tutaj zachęca, jakby, to budować relację z Nim, opartą na wierze, a On będzie resztę czynił. Tak, to... Mam ogromną nadzieję, że będziemy to przyjmować wiarą i to będzie owocowało w nas i że będziemy dalej rozważać te sprawy, bo to nie są sprawy takie, wiecie. To jest tylko jakiś fundament do dalszych rozważań wierzę. Chciałem jeszcze przeczytać kawałek tutaj z Klejnotów Bożych Obiektnic, bo tak się zastanawiałem wczoraj, czy na pewno mam się tym wszystkim tutaj dzielić z wami i wczoraj był 6 lipca, otworzyłem sobie klejnoty Bożych Obietnic Spurgena. Dawno tego nie czytałem i sobie przeczytałem, co tam 6 lipca Spurgen pisał. To przeczytam wam to. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ze wszystkich gwiazd na niebie najbardziej użyteczną dla żeglarza jest gwiazda polarna. Powyższy werset jest taką gwiazdą polarną. Poprowadził do zbawienia więcej dusz niż jakikolwiek inny fragment Biblii. Jest wśród obietnic tym, czym wielka niedźwiedzica jest wśród konstelacji. Kilka słów o tym wersecie świeci szczególnie jasno. Mamy tutaj Bożą miłość i to małe tak które podkreśla jej niezamierzoną wielkość. Następnie mamy Boży dar, oferowany całkowicie za darmo i w końcu Syna Bożego, ten unikalny i bezcenny dar miłości, która nigdy nie mogłaby zostać głębiej wyrażona niż w momencie, gdy niebiański, jednorodzony Syn został posłany, aby żyć i umrzeć dla ludzi. Te trzy punkty świecą tu bardzo wyraźnie. Następnie mamy proste wymaganie, Wiarę, która łaskawie wskazuje sposób zbawienia odpowiednich dla grzesznika. Wymaganie jest to podparte wyrażeniem o szerokim zakresie. Każdy, kto weń wierzy. Wielu znalazło już miejsce w słowie każdy. Wielu z tych, którzy mogliby poczuć się wykluczeni, gdyby użyte słowo zostało wyraźnie o węższym zakresie znaczeniowym. I wreszcie dochodzimy do wspaniałej obietnicy. Wierzący w Jezusa nie zginie, ale będzie miał wieczne życie. To podnosi na duchu każdego, kto czuje, że ginie i że nie jest w stanie się uratować. Wierzmy w Pana Jezusa i mamy życie wieczne. Wierzymy w Pana Jezusa i mamy życie wieczne. Tak, zakończył z ten szósty, więc tym bardziej byłem pobudzony, żeby się podzielić z wami tym, co dzisiaj mówiłem. Chcę jeszcze dodać, gdy to czytałem, sobie jeszcze jedną rzecz uświadomiłem. Chcę dodać, że to, o czym czytałem, to musi być połączone właśnie z wiarą każdego indywidualnie. Gdy mówiłem o tym zjawisku odpadania, które w Kościele gdzieś widzimy, czy słyszymy o tym, dla mnie to jest, to jest moje świadectwo. Dla mnie to jest trochę taka abstrakcyjna forma, dlatego, że mam pewność swojego zbawienia. Już wam kiedyś mówiłem o tym, na czym ją opieram, jak ja to rozumiem. I nie chcę, żebyście dobrze mnie zrozumieli, nie chcę nikomu jakby wtłaczać, żeby też miał pewność swoje, swojego zbawienia tylko na podstawie tego, co czytałem. Bo jest coś więcej. Jest ten tekst w Słowie Bożym, jest też ten duch, który nas przekonuje każdego indywidualnie, no i tak jak tu powtórzę za jednym bratem, który mówił o tym, musi to być też związane z umiłowaniem Bożych przykazań. Z tym, że chcemy iść tą drogą, że miłujemy Boga, że Jego życie Mu podporządkowujemy. Tylko ten komplet jakby może dawać tą pewność. Ja ją mam i zachęcam, żeby tego też szukać, ale w oparciu o właśnie Słowo Boże, o swoją indywidualną relacje z Jezusem, bo do tego jesteśmy powołani. On do tego nas wyrwał jakby, żeby z każdym indywidualnie mieć tę relację. Nie załatwimy tego przez żadnego pośrednika, przez żadnego najświętszego brata, towarzysza, nauczyciela. Nie ma takiej opcji. Jest jeden pośrednik, Jezus Chrystus, arcykapłan, który wstawia się za nami i tam tą sprawę, te sprawy musimy rozstrzygać i do tego po prostu was zachęcam, do tego zachęca też Słowo Boże, żeby rozumieli, jak my idziemy i gdzie są zagrożenia, żeby te zagrożenia właśnie rozumieć, żeby mieć je zdefiniowane, żeby nie widzieć zagrożeń tam, gdzie ich nie ma, a przyjrzeć się temu właśnie, co Bóg od nas chce, do czego powołał swoje dzieci, czyli do wiary, wierzyć w Niego, przyjęcie, słuchajcie, przyjęcie tego, zrozumienie i zaufanie. A później wykonanie. Na no wszystko jest jakby tutaj miejsce, a Bóg na pewno będzie w tym błogosławił. To, to amen. amen. Zaśpiewamy pieśń, i będę chciał do tego poprosić, żebyśmy wstali, ale zanim o to poproszę, to po wysłuchaniu usługi brata takie dwie myśli chciałbym przekazać. Pierwsza to taka, jakby powtórzę to, do czego brat zachęcał i oby tak było w życiu każdego z nas, byśmy mieli tą wiarę, byli ludźmi wiary nie tylko z nazwy, ale w praktyce i byśmy w tej wierze wytrwali. A druga myśl jest taka, że temat, który brat tutaj Łukasz roz rozpoczął, no. dotknął, jest Tematem bardzo szerokim. Ja rozważam to. Nie tylko to, co było powiedziane, ale rozważam ogólnie ten temat, patrząc na niego bardzo szeroko i nie wiem na ile wy, może jestem jedynym, który tego tak do końca jeszcze nie ogarnia ale mówię jak jest, że, że ja tego do końca nie ogarniam. Yy, I cieszę się z tego, że yy, mamy tak, przyświeca nam taka idea, że, że chcemy być społecznością, w której nie ma tematów tabu. Po prostu o wszystkim rozmawiamy, czy jest to trudne, łatwe, wygodne, niewygodne i jest, ten temat jest yy, tematem trudnym i wymaga naprawdę takiego dogłębnego rozważenia. I mam nadzieję, że będzie to dobrym wstępem do tego, żeby ten temat studiować i, i dochodzić tutaj do jedności i do właściwego zrozumienia tego, co Boże Słowo mówi właśnie w tym temacie. Także dzięki bracie, że, że tutaj wprowadziłeś nas w ten temat i będziemy, będziemy kontynuować, niech każdy z nas i ma jakieś, jakieś zdanie w temacie. I będziemy o tym rozmawiać i może będziemy zmieniać nasze zdanie. Niech ono się kształtuje. I niech Pan Bóg nas w tym poprowadzi. Amen. To powstańmy proszę do tej kwestii. Panie Jezu, Ty, który przyszedłeś na świat, żeby zbawić człowieka. Ty, który dałeś nam życie, nowe życie. Ty jesteś tym, który prowadzi nas, podtrzymuje. W Tobie mamy nadzieję i niech nasz wzrok będzie skierowany na Ciebie. Jak najczęściej byśmy nigdy nie zapominali o Tobie, o celu, jaki jest przed nami. Żeby troski naszego życia nie przygniotły nas, nie, nie odwróciły wzroku od celu, od Twojej osoby. Dziękujemy za to, co uczy, uczyniłeś i e, chcemy o tym mówić, wspominać, przeżywać to, głosić to i dziękować za to, co uczyniłeś. Dzięki Tobie, Panie Jezu. Amen. Panie, tak dziękujemy Ci, że możemy dzisiaj, Pani, wspominać to, co żeś Ty uczynił, Panie, na Krzyżu Bełdoty. Pomóż nam, Panie, skierować wzrok wiary, Panie, z nas samych na Ciebie, Panie, na to, co żeś Ty uczynił, Panie, na Twoje zamiary względem twojego ludu, Panie, na to, Panie, do czego Ty prowadzisz, Panie. Wzbudzaj wiarę naszą, Panie, patrząc na Krzyż, Panie, na Twoje dzieło, patrząc na ten chleb, na ten kielik, Panie, dopomóż nam w tym, Panie, bo chcemy podążać do Ciebie do końca, Panie. Poddawać Ci, Panie, życie do końca. Panie, bo Ty jesteś godzien. Ty Panie. jesteś godzien, wszelkiej chwały, Panie. Ty jesteś godzien, aby, Panie, wszystko zostawić, Panie i iść za Tobą, Panie. Wzbudzaj w nas takie pragnienia. Pomóż nam głosić to, Panie, między sobą, głosić to światu, Panie, że Ty jesteś prawdziwie jedynym zbawicielem, Panie, i że zbawiasz przez wiarę, Panie. I Twoje imię będzie uwielbione, Panie Jezu, dzisiaj na tym miejscu, Po pobłogosław ten chłop, Panie, w ten po pobłogosław nas, Panie. Dzięki Ci, Panie, że Ty żyjesz, że jesteś dzisiaj ten sam, co i Panie i wtedy, gdy byłeś na krzyżu Golgoty, Panie żywym bogiem. Zaszczyt. Amen. Amen. Zapraszam do podchodzenia. Nie? Wstańmy jeszcze, proszę. Podziękujmy jeszcze Bogu, naszemu Bogu za ten czas, za tą łaskę, że mogliśmy być tutaj że możemy tu być. Dzięki Tobie, Ojcze nasz, za wielką łaskę Twoją, za dobrość Twoją, za nadzieję życia wiecznego, za Twoje wsparcie, za Twoją opiekę, za Twoje prowadzenie nas, podtrzymywanie ciągłą zachętę, wychowywanie, karcenie. Obyśmy mieli właściwy obraz Ciebie, Ojcze, dobrego Boga, dobrego Ojca. I proszę też, pomóż nam właściwie rozumieć te kwestie, o których brat Łukasz mówił. Dziękujemy za ten kolejny piękny dzień. Piękny, bo niezmiennie Ty jesteś blisko, Ty jesteś pośród nas, jesteś w nas. Dzięki Tobie za to. Amen. Siądźmy proszę. Patrzę w telefon. Yy, nikt nas nie pozdrawia, nikt nas już nie kocha. O, Paweł nas pozdrawia, tak? O, są pozdrowienia. Od Adama, dziękujemy. Od Natalii, dziękujemy. Dziękujemy, Odasi, pozdrawiamy. Dziękujemy, dziękujemy w pławach. Dziękujemy, pozdrawiamy braci, siostry, od Basi i od Ewy. Dziękujemy, też pozdrawiamy. Basia wychudzona. ale mówisz to, żeby powiedzieć, że potrzebuje jedzenia nie. Słabiutka, tak, tak, tak. Oj. Hmm, taki stan już. A kiedy byłaś u niej? Mhm. mhm. Mhm. Okay. No jeśli ktoś ba na sercu zna siostrę Basię i chciałby ją odwiedzić, to oczywiście zachęcamy. Eee, czy coś jeszcze? Czy ktoś ma coś do przekazania, jakieś informacje ważne? Nie ma. Dobrze. To tradycyjnie zachęcam do tego, żeby się w środę planowane jest spotkanie. Tak, tak. Zachęcam do tego, byśmy się miłowali, dźwigali ciężary jedni drugich, zachęcali i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, co macie robić, to do dzieła.